Dzisiaj mam ogromną przyjemność rozmawiać z Joanną Dulińską o pierwszej wyprawie z cyklu Śnienie Ziemi. Gwatemala, dusza ziemi, która będzie miała miejsce od 25 kwietnia do 8 maja 2011 roku. Jest to wyprawa, która jest połączeniem warsztatu rozwoju osobistego i psychologicznego z podróżowaniem i odkrywaniem nowych miejsc. Joanna jest jedną z trzech osób prowadzących ten wyjazd są jeszcze Michał Duda oraz Anna Orłowska. Joanna i Michał są założycielami Instytutu Psychologii Procesu oraz Ośrodka Poza Centrum w Warszawie, psychoterapeutami i dyplomowanymi nauczycielami psychologii procesu. Anna Orłowska to psychoterapeutka, założycielka i prowadząca Centrum Świadomości w Warszawie. Jest również podróżniczką, instruktorką nurkowania. Jako przewodnik pracuje w firmie Africa Lane Adventure Club gdzie zajmuję się krajami Ameryki Łacińskiej oraz francuskojęzycznymi krajami afrykańskimi. Zapraszam serdecznie. Cześć. Cześć Grzesiu. Dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie i zgodziłaś się porozmawiać o swojej wyprawie do Gwatemali z cyklu Śnienie Ziemi. Bardzo się cieszę, że o tym rozmawiamy. To nie jest tylko moja wyprawa, ale organizujemy ją razem z Anią Orłowską i Michałem Dudą i będziemy ją też razem prowadzić. Tak, natomiast ja chciałam z Tobą porozmawiać dlatego, że już wiem o tym, że od kilku lat planowałaś organizowanie czy jeżdżenie na takie wyprawy i bycie prowadzące i łączenie tego razem z warsztatami rozwoju osobistego. Tak, od wielu lat miałam taki pomysł, ponieważ kiedy podróżuję i wyjeżdżam w jakieś nowe miejsca zawsze coś ważnego się dla mnie wydarza i myślę, że... Takie podróżowanie bardzo wspiera różnego rodzaju przemiany wewnętrzne i nie tylko i zewnętrzne. Mhm. No właśnie i jest taka rzecz, kiedyś rozmawialiśmy o podróżach i ty opowiadałaś właśnie o tym. To też powiedziałeś coś takiego, co bardzo mi zapadło w pamięci, że czasami nie wystarczy tylko pracowanie na, na przykład na terapii nad własnym snem, o być w jakimś miejscu, ale trzeba też w to miejsce pojechać. Zawsze myślałam o tym, że te wyjazdy są bardzo ważne, ale odkąd Arnold Mindel zaczął rozwijać taki nurt w tej psychologii procesu, który jest związany właśnie z tym, że określone miejsca na Ziemi mają jakieś określone właściwości, określone energie i one mogą wspierać różne jakości w nas samych, zaczęłam właśnie myśleć o tym, że no można wyobrażać sobie, że jest się w takich miejscach i można te miejsca w pewien sposób przywoływać, ale też, że coś czymś takim bardzo szczególnym jest znalezienie się w tym miejscu yy, i że mamy takie jakieś szczególne miejsca na Ziemi, takie, które znamy, które dają nam jakiś rodzaj mocy, siły, jakieś doświadczenie, które jest dla nas istotne, ale też myślę, że warto też ich szukać, warto wyruszać na wyprawy, żeby odnaleźć takie miejsca, żeby też coś w sobie obudzić. No właśnie, jak tego słucham, to mam takie pytanie. Wiem, że będziecie między innymi w takiej lagunie San Marcos i tam właśnie mi miejsce to słynie z tego, że ma swoistą energię. Powstaje tam wiele różnych ośrodków takich holistycznych właśnie ze względu na energię tego miejsca i będziecie tam między innymi pracować z tym, jak energia tego miejsca wspiera plany i marzenia i pomaga w realizacji tych marzeń. Ja też się zastanawiam, że to jest wyjazd daleki, daleko i skąd wiadomo, kiedy się jest w takiej podróży, że to właśnie to miejsce, że to miejsce ma energię i że ta energia jakoś do mnie przemawia? Czy... Hmm. Nie, wiem, nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie, skąd wiadomo. Ja myślę, że jest, że, że to jest taki rodzaj flirtu, przeczucia, że słyszymy coś o jakimś miejscu, o jakimś kraju, czy o jakimś krajobrazie i tak czujemy, że chcielibyśmy się w tym znaleźć. I myślę, że warto zaufać takim przeczuciom, takim trochę snom na temat, tego, na temat różnych miejsc na świecie. Ja myślę też, że warto poczytać, ponieważ to nie są tylko miejsca, tak jak tutaj mówiłeś o tym mieście San Marcos, to nie jest to nie są tylko miejsca, to też są ludzie, którzy żyją w tym miejscu, to też są krajobrazy, temperatura, całe... No wszystko, co jest z tym miejscem związane, będzie takie wspierające dla pewnego rodzaju doświadczeń. I akurat, jeżeli już wspominasz o tym mieście San Marcos, to tam nie zamierzamy tylko skupiać się na miejscu, ale właśnie tam rozmawiać z ludźmi, którzy tam przyjechali i tak szukać inspiracji, w jakiś sposób też w kontakcie z tymi osobami, które gdzieś tam zostawiły swoje, swój dotychczasowy sposób życia i przyjechały właśnie tam, żeby czegoś nowego doświadczyć. No właśnie, bo mówisz o, o ludziach, też i... czytałem w programie tego wyjazdu, że będziecie brać udział lub jest taka możliwość wzięcia udziału w różnych ceremoniach i rytuałach, jest tam na przykład wymieniona ceremonia ognia, które będą będą prowadzone przez miejscowych speców czy znawców takich ceremonii i tak, tak się zastanawiam, ponieważ to jest po części wyjazd psychologiczny, to czy te ceremonie traktujecie dosłownie, czy też to jest jakaś metafora, jakie jest znaczenie i waga tych ceremonii, brania w nich udziału? Ceremonie i, i takie rytuały, w których będziemy brać udział, czy którym będziemy się przygląda, przyglądać, mają z jednej strony takie znaczenie uniwersalne, że właściwie każdy, kto bierze w nich udział, przeżywa pewne rzeczy, ale też właśnie to, że to jest taki wyjazd psychologiczny i że też będziemy pracować nad własnymi doświadczeniami, to i w tym miejscu i z każdą inną sytuacją, to też chodzi o to, żeby odnaleźć siebie wobec tego, co się napotka. Bo czasami jesteśmy w jakimś miejscu, przeżywamy różne rzeczy, jesteśmy inni przez chwilę, ale po powrocie do domu tracimy trochę to doświadczenie. I to, co będziemy próbowali robić, to i ta nasza praca, czy nasz, nasz wysiłek będzie z, w tą stronę, żeby integrować te doświadczenia, to, co się poznaje tam, to, czego się doświadcza tam, żeby dopasowywać do siebie i żeby rzeczywiście trochę wchodzić z tym, z tym w taką bardziej świadomą relację, takie pielgrzymki, wyruszanie do różnych miejsc, świętych albo szczególnych. Właściwie ludzie od zawsze pielgrzymują właśnie po to, żeby w jakiś sposób doświadczyć czegoś, czy jakiegoś rozwoju duchowego, czy poznać jakąś tajemnicę, czy odpowiedź na pytanie. Natomiast też wiadomo, że nie każdy jest w stanie z tego skorzystać albo skorzystać w pełni. I to jest właśnie. Yy, postanowiliśmy stworzyć taką możliwość, żeby doświadczać, yy, doświadczać świadomie, a potem uczyć się, jak z tego korzystać. Jak to rzeczywiście integrować, te doświadczenia, które tam napotkamy. Fajnie, Dzięki. A zastanawiam się, dla kogo ten warsztat jest skierowany. Czy kto może albo kto, nie wiem, powinien pojechać na właśnie tą, mhm. tą wyprawę? To jest, tak jak na, wspomnieliśmy na początku, to jest pierwsza z serii wypraw, tego śnienia Ziemi. Będziemy udawać się w różne miejsca na świecie, żeby te określone miejsca w jakiś sposób dodawały nam jakiegoś rodzaju właśnie mocy, sił, energii do czegoś. Wyjazd do Gwatemali jest, Gwatemala w ogóle jest takim miejscem, które Tutaj Ania pewnie mogłaby więcej na ten temat powiedzieć, Ania Orłowska, która będzie tam nas prowadziła przez tą Gwatemalę, którą, która bardzo dobrze zna, była tam wiele razy i bardzo dobrze zna te miejsca. Gwatemala jest takim miejscem, gdzie panuje bieda, gdzie żyje się bardzo skromnie, ale ludzie są szczęśliwi. I gdzie od wieków w jakiś sposób były różnego rodzaju narzucane czy wartości, czy... Wierzenia. To był taki kraj, właśnie podnękany przez różne rodzaje opresji różnego rodzaju, ale ludzie zawsze jakoś mieli kontakt z tym, co najgłębsze w nich, jakoś byli zawsze wierni sobie i być może dzięki temu byli szczęśliwi. W związku z tym to jest wyjazd dla każdego, kto chce poszukać kontaktu z jakąś taką głęboką częścią siebie, z taką nadzieją, że da mu takie poczucie, jakieś potrzeby szczęścia czy spełnienia, więc jest to wyjazd dla osób, które chcą coś odnaleźć, coś cennego, co być może utracili albo do czego nigdy nie dotarli i mają nadzieję, że pozwoli im to poczuć zadowolenie i spełnienie w życiu. Fajnie, a mam jeszcze pytanie powiedzieć, że to jest cykl, w ogóle wyjazdów, cykl, który nazywa się Śnienie Ziemi, czy te wyjazdy stanowią pewną całość, logicznie wynikają jeden z drugiego i tak potrzeba by być na całym cyklu, czy też każdy warsztat jest, stanowi jakąś taką odrębną część i można być po prostu na jednym albo... Oczywiście, że można być na jednym. Każdy jest wyprawą samą w sobie. Oczywiście każda wyprawa... Z, tak naprawdę jak już ktoś trochę zaczyna podróżować, to mhm. też trudno mu potem to porzucać, ale jak najbardziej, każdy wyjazd jest całością, mhm. zapraszamy też oczywiście na inne nasze wyjazdy. Nie mamy jakiegoś takiego planu, mhm. to jest bardziej związane z takimi też naszymi snami, naszymi takimi flirtami, kolejnym miejscem, gdzie pewnie będziemy chcieli pojechać jest Afryka. Ale nie wiemy jeszcze tak dokładnie, gdzie szukamy trochę tego miejsca, które nas tak zainspiruje, czy pociągnie. A czy w Polsce są jakieś takie miejsca? Wiesz, I wiesz, myślicie, żeby też w Polsce zrobić jakąś taką wyprawę. Czy to po ta egzotyka też tutaj gra taką rolę? I... My się zastanawialiśmy na początku, czy nie zacząć właśnie od jakiegoś miejsca w Polsce, ale. Chcemy wyjeżdżać, chcemy przekraczać granice. Też takie granice, no, kraj, w którym żyjemy, jest bardzo, jest w sumie bardzo wpływa na naszą tożsamość, jest związany z naszą tożsamością, to z kim jesteśmy. Oczywiście pewne miejsca będą bardziej szczególne, czy będą miały w sobie jakiś taki element yy, yy, nowości, czy czegoś szczególnego, ale jednak no, mimo wszystko yy, to jest klimat, w którym żyjemy od zawsze który jakoś kształtuje nasze doświadczenia. To są ludzie, ich mentalność. My jesteśmy stąd. W związku z tym to nam na pewno coś bardzo ważnego daje i my z tego czerpiemy i korzystamy. Ale jeżeli chcemy trochę przekroczyć nasze wewnętrzne granice, to też warto przekroczyć zewnętrzne. Ja też wiem, że jak ja podróżuję na przykład przekraczam właśnie te granice. Ja długo nie wyjeżdżałam nigdzie z Polski z jakiegoś powodu tak moje jeszcze się układało, że mało podróżowałam do pewnego momentu. W życiu miałam dziecko, byłam tutaj przywiązana z różnych powodów i jak zaczęłam wyjeżdżać, naprawdę zauważyłam, że każdy wyjazd im dalej, czy im, im bardziej takie inne miejsce od tego, czego znam, naprawdę dość dostarcza mi doświadczeń, których nie mogę tutaj odnaleźć, że ludzie naprawdę są niezwykle inni w różnych częściach świata. I naprawdę można się od nich wiele nauczyć i że same miejsca dają taki rodzaj doświadczeń, którego tutaj się nie odnajdzie. I kiedy na przykład ostatnio byłam na Hawajach i chodziłam po wnętrzu krateru, po wulkanie, to rzeczywiście było to taki rodzaj doświadczenia, którego w Polsce jakoś nigdy nie doświadczyłam. Byłam tym zaskoczona i jakoś tak zupełnie mnie to przemieniło. I, i chyba, też, chyba w tym wulkanie zaczęłam Myślę, że, że chcę szukać takich miejsc, które naprawdę, których nie znam właśnie, które są zupełnie niespotykane tu, gdzie żyję. Chociaż to miejsce, ten krajobraz, ten klimat też bardzo, bardzo cenię. Super, też w trakcie tego wyjazdu wiem, że też będziecie wspinać się na jakiś krater i będzie to taki element, jak piszecie, zbliżania się do brzucha ziemi i do takiego punktu centralnego. Tak, myślę, że... Znaczy bardzo jestem właśnie ciekawa, czy to będzie podobne doświadczenie, jak to, które przeżyłam na Hawajach. Mam nadzieję, że będzie podobne, a mam też nadzieję, że być może nawet będzie głębsze, ponieważ y, tutaj będziemy chyba bliżej lawy, mm. niż tam, gdzie byłam na Hawajach. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy osoby, które y, myślą, albo zaczynają właśnie myśleć o wyjeździe na ten warsztat i w to po wzię wzięciu udziału w tej podróży, powinny się jakoś do tego przygotować wcześniej? Nie jest to konieczne. Znaczy, ja myślę, że jeżeli już zaczynają myśleć i, i się zdecydują, to myślę, że są dostatecznie przygotowane, że w jakiś sposób y, potrzebują tego wyjazdu. Myślę, że trudno się przygotować do doświadczenia czegoś. Ja myślę, że, bardziej, że jest ważniejsze, żeby właśnie będąc w jakimś doświadczeniu na bieżąco integrować to, czy właśnie w jakiś sposób szukać sposobów korzystania z tego, tak żeby o tym nie zapomnieć. Tutaj chcę jeszcze dodać, że Ania Orłowska, że też będziemy kręcili film z tej wyprawy. Ania Orłowska, która też yy, posiada takie umiejętności i taką wiedzę, będzie też jednocześnie prowadziła taki dodatkowy warsztat z takiego filmowania, raczej robienia takich hmm. krótkich filmów i myślę, że każdy też wróci z takim właśnie krótkim, swoim własnym filmem na temat hmm. siebie w tych miejscach, to też jest ma znaczenie. Super, brzmi świetnie. Pozostaje nic innego jak zaprosić i zachęcić do Wzięcia udziału w wyprawie do Gwatemali i w ogóle w podróżach do, chciałam powiedzieć, do wnętrza ziemi, ale w śnieniu czy w czuciu śnienia różnych miejsc ziemi, do których będziecie jeździć, um, chciałam bardzo podziękować za tę rozmowę i szerokiej drogi. Bardzo dziękuję i zapraszam serdecznie.